Dzisiejszy temat to o 12 krokach słów, kilka. Będę się starała w miarę czytelnie mówić na ten temat, chociaż no trochę szkoda, że nie, akurat dzisiaj nie ma na spotkaniu osób prowadzących, nie ma naszych pań psychologów, które prowadzą te warsztaty, ale spróbuję jakoś podołać tematowi. W razie czego, jeśli będą pytania, to część osób te warsztaty ukończyła, część jest w trakcie, więc myślę, że na koniec tego tematu będzie można yy, zwrócić się do nas z pytaniami. Gdzie kroki powstały? Na gruncie amerykańskim w latach XX wieku to są twórcy tego programu 12 kroków. Willa Wilson, Magler Giełdowy i Robert Smith, Chirurg. To byli panowie, którzy mieli problem z alkoholizmem i w walce ze swoim problemem, ze swoim nałogiem doszli właśnie do stworzenia y, takich powolnych kroków, które pozwalały im wychodzić z tego nałogu. I rzeczywiście ten program 12 kroków Wcześniej był skierowany wyłącznie w grupach, był realizowany w grupach AA, anonimowych alkoholików. Z czasem przeszedł na naprawdę dużą, szerszą płaszczyznę osób uwikłanych w różne uzależnienia i nie tylko. Pozwolę sobie tutaj puścić fragment nagrania, jakie znalazłem na YouTube, Rafała Boczycińskiego, dziennikarza, który jest również, jest już po przejściu tych kroków. Dzięki tym krokom, jak sam twierdzi, wyszedł z nałogu narkomanii i hazardu i on tak przez dwie minutki przygotuje, przygotowałam fragment, który w skrócie wprowadzi Was w ten program. W 30 latach minionego wieku Bilwu w Stanach Zjednoczonych spisał program 12 kroków, który miał pomóc mu trwać w trzeźwości, właściwie wychodzić z nałogu alkoholizmu. Raz z doktorem Bobem zaczęli się spotykać, potem pojawił się trzeci z nich i w wyniku tych spo spotkań powstała wspólnota AA Anonimowych Alkoholików, której programem takim fundującym jest właśnie program 12 Kroków. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie ilość tych meetingów, tych spotkań mnożyła się razy 10, wreszcie razy 100 Dziś na całym świecie miliony ludzi z sprawą tego programu wychodzą do wolności. I co ciekawe, nie tylko z alkoholizmu, nie tylko z narkotyków, nie tylko z hazardu, seksoholizmu, pracoholizmu, innych naszych izmów, zakupomanii, natręstwa jedzenia, gulimi, przeróżnych chorób, ale także z depresji, z takiej niemocy pogodzenia się ze swoją historią. Ten program, choć spisany po raz pierwszy przez alkoholika, tak naprawdę tylko w pierwszym kroku, i to w pierwszej jego części, które brzmi, uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, mówi o konkretnej substancji. Wszystkie pozostałe kroki i druga część kroku pierwszego, tak naprawdę są pracą duchową nad znalezieniem naszego wnętrza, naszego ja. Ten program służy temu, żebyśmy zobaczyli, kim jesteśmy, zgodzili się na ten fakt, kim jesteśmy, jakkolwiek przerażający nie będzie to obraz, w wyniku tej zgody jakoś się polubili, tak jak Pan Bóg nas lubi czy kocha. W sensie ta, takimi, jakimi jesteśmy. I dopiero kiedy pojawi się ta świadomość, samowiedza, ta zgoda, wreszcie ta miłość do siebie, mogą pojawić się zmiany, jeśli pokornione o poprosimy Boga. Tyle Rafał Porzeziński. A tu w skrócie zapisałam e, o tych krokach, o, o, konkretnie już o warsztatach i programie i tych warsztatów. Warsztaty rozwoju duchowego, Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia. Program warsztatów bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapeutyczny. Jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Korzystając z nich. Osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach, ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami. Osoby cierpiące z powodu zajężonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy. Osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem, negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym. Praca na warsztatach opiera się na takich dwóch materiałach. Wreszcie żyć, 12 kroków ku pełni życia, to jest skrypt taki, Zaraz fragmenty tego skryptu y, pokażę. Y, jest to podręcznik, y, który służy nam tak naprawdę do wykonywania pracy domowej od jednego spotkania do drugiego. I płytka 12 kroków do wolności, nie tylko dla chrześcijan, jest to y, rozmowa Jacka Racieńskiego. <trych> y, y, rozmowę prowadzi właśnie ten wspomniany wcześniej Rafał Porzesiński i jeszcze z księdzem jednym rozważają i pozwalają lepiej przygotować się i poracować na tych krokach, na warsztatach. Tutaj zrobiłam skany z jednego kroku, dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie mieli e, możliwości zetknięcia się z tym programem. Tak jak mówiłam, wstępnie są osobiste rozważania na każdy dzień, jest tak jakby przygotowanie do naszej medytacji, do naszych rozważań. Stawiane są pytania po to, żeby nam pomogły to nasze myślenie skierować na właściwą drogę. A na koniec, kiedy już zrealizujemy przez tydzień wszystkie zadania, że tak powiem domowe, na spotkaniu e, mamy e, do omówienia arkusz pracy grupowej. Do niego też się przygotowujemy wcześniej w domu, tak żeby sprawnie potem te zajęcia przebiegały. E, I tak jak tu widzicie na przykładzie akurat pierwsz, roku pierwszego, jest tak jakby podsumowanie tego kroku na podstawie pytań. Tu akurat dwa pytania. W jakich obszarach Twojego życia miałeś zamiar czynić? Dobra, ale nie uczyniłeś go. W jakich obszarach wewnętrzna waga świętego Pawła przypomina Twoje zmagania? Zawsze te arkusze pracy grupowej i praca warsztatowa jest w oparciu o fragmenty Pisma Świętego. I zaczniemy. Króciutko o krokach powiem. Pierwszy krok to przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i problemów i że w naszym życiu już nie możemy dać sobie rady. Jesteśmy tylko ludźmi i nie da się ukryć, że dosyć łatwo przychodzi nam mówić o tym, że mamy jakieś problemy w małżeństwie, czy w pracy, czy w relacjach z dziećmi, czy z rodzicami, teściami. Natomiast ciężko nam się przyznać do tego, że my możemy stanowić problem, że tak naprawdę my mamy problem ze sobą. I to jest właśnie ten krok, który nam to uświadamia. Po przepracowaniu go rzeczywiście przyznajemy, że jesteśmy bezsilni, że jesteśmy na końcu gdzieś tunelu, gdzie nie widzimy już po prostu dalszej drogi dla nas. I tu bym chciała zacytować wam fragment z drugiego listu do Koryntian, który mocno przemawia do mnie w tym kroku. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Czyli tak naprawdę o pomoc Boga może prosić ten, który naprawdę już wie, że, że nie ma nic, że nie jest w stanie ruszyć się ani o krok naprzód. Kiedy już dojdziemy do tej bezsilności całkowitej, wiemy, że na końcu drogi jest Pan. To jest właśnie ten pierwszy krok. Krok drugi, można powiedzieć Nigdy więcej sam. Bo to jest krok, który mówi, uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie duchowe. Czyli jeśli dotarliśmy już do końca naszej drogi, nie widzimy dalszej, jasnej drogi naszego życia, czy wyjścia z naszych problemów, uświadamiamy sobie, że jest Pan Bóg i że w tym momencie zaczynamy wierzyć, że On właśnie może pozwolić nam, wyzwolić się z naszych problemów. I idziemy stopniowo kolejnym kroczkiem. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie, opiece Boga, na ile Go pojmujemy. Czyli jest to moment, kiedy podejmujemy świadomą decyzję, że oddajemy nasz problem i siebie samych Panu Bogu. W tym kroku też może się pojawić i pojawia się często w naszych rozważaniach pytanie o obraz nas, nas samych. To znaczy często może przyjść nam do głowy taka myśl, myślę, że nie jestem osamotniona w tym, nie byłam przechodząc te kroki, że czy my jesteśmy na tyle warci, żeby Panu, Panu Bogu naszymi sprawami zawracać głowę. Czujemy tak czasami, że jesteśmy niegodni tego, żeby e, Panu Bogu to wszystko oddawać. Że są czasem inne, ważniejsze sprawy, że są inni ludzie, którzy bardziej potrzebują e, pomocy, że tak naprawdę dlaczego Pan Bóg akurat no i moim problemem miałby się zająć. Ten krok daje nam na to odpowiedź. Krok czwarty. Zrobiliśmy radykalny i odważny rachunek moralny w głębi duszy. W tym kroku e, poznajemy siebie tak naprawdę dogłębnie poznajemy siebie, ale też tutaj musimy być odważni na tyle, żeby zadać sobie pytanie, czy my chcemy poznać tą prawdę o sobie, dlatego, że ta prawda czasami jest dla nas bolesna. No i dochodzimy do kroku piątego. W ocenie wielu osób najtrudniejszego kroku, kroku, w którym musimy opowiedzieć, swego, opowiedzieć swoją historię Panu Bogu, to może jest trochę prostsze już, dlatego, że jeśli ktoś korzysta z sakramentu pokuty, to poniekąd jest to troszeczkę już przerobiony krok, ale mamy wyznać całą historię naszego życia sobie samemu, czyli jeszcze raz tak naprawdę przejść szczegółowo nasze życie, no i wyznać naszą historię, a powiedzieć drugiej osobie. I to jest właśnie ta bolączka. Ale jeśli naprawdę chcemy przepracować te kroki, w żadnym wypadku nie możemy tego kroku opuścić. Potem jeszcze na ten temat, przy podsumowaniu, wrócę do tego kroku piątego. Krok szósty, udziela nam odpowiedzi na to, czy my już jesteśmy gotowi, aby Pan Bóg udzielił nas, uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Czasami się tak zdarza, to psychologowie często o tym mówią, wspominają, że Czasami może się zdarzyć, że ktoś nie chce się pozbyć problemu, który ma. Niby mówi, że ten problem ma, że go to, że ciężko może być z tym problemem, ale często podawany jest przykład alkoholika, który wychodzi z nałogu i żona, która sobie z tym nie umie poradzić. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy on był alkoholikiem, ona dokładnie mogła przewidzieć każdy dzień. Ona wiedziała, jak ten tryb życia, i życia wspólnego będzie przebiegał. Może być wyzywanie, może być agresja, może być przemoc, potem są przeprosiny, próba naprawiania i koło się zamyka, znowu to samo. Czyli po prostu jej życie było przewidywalne. I taka osoba, taka kobieta może po prostu być przerażona tym, co będzie w momencie, kiedy wyjdzie tak jakby z tego obiegu, z tej cyrkulacji. I to rzeczywiście często się zdarza, że małżeństwa mające problem alkoholizmu w rodzinie trafiają wspólnie na terapię, dlatego, że druga osoba też nie do końca umie sobie znowu nową rzeczywistością, z nową sytuacją poradzić. E, więc krok szósty właśnie o tym mówi. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby pozbyć się tych naszych wad charakteru? Krok siódmy. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Czyli po prostu dajemy Panu Bogu zgodę, zezwalamy na przemianę nas i naszego życia. Tutaj chodzi po prostu o decyzję naszej woli, że mamy wolną i przymuszoną wolę, aby Pan Bóg wspierał nas w pracy nad samym sobą. Krok ósmy. Zaprowadzić porządek w rzeczach. To jest bardzo ciekawy krok. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Dlatego, że tak jak słuchaliście tego świadectwa Halski, ona sama powiedziała, że jak to? Przecież to ja byłam ofiarą w tym wszystkim, to inni nie ranią, tak? Ale tak naprawdę słuchajcie, jeśli przerobimy ten piąty krok i po kolei te kroki, dochodzimy do wniosku, że my też raniliśmy. A tylko jakoś w tym całym życiu, w całym tym problemie nie zwracaliśmy na to uwagi. Więc jest to czas, który, jest to moment, który pokazuje nam, że mimo, że możemy być dobrymi ludźmi, potrafimy też ranić, często nieświadomie. To właśnie jest krok, który nam to uświadamia. Więc sporządzamy listę osób w tym kroku, w którym winniśmy, jeśli jesteśmy zadośćucznieni. Do tego kroku yy, chciałabym dorzucić jedną rzecz, którą dzisiaj akurat sobie czytałam. W jednej z encyklik, encyklik papież Wenedykt XVI powiedział bardzo mądre słowa. Nikt nie żyje sam, nikt nie grzeszy sam, nikt nie będzie zbawiony sam. Nieostannie w moje życie wkracza życie innych, w to co myślę, mówię, robię. I na odwrót, moje życie wkracza w życie innych, zarówno w złym, jak i w dobrym. I to niech będzie podsumowanie tego kroku. Krok dziewiąty. Zadoświęciliśmy osobiście wszystkich, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Więc w tym kroku wybaczamy innym i innych prosimy o wybaczenie. Ale tak jak zostało to zaznaczone, czasami są sytuacje nieodwracalne. Musimy sobie zdać sprawę, że nasze y, działania często są już nieodwracalne. Prosty przypadek, śmierć osoby, którą sprzedziliśmy. Realnie mamy szans w tym momencie naprawić tego zła i przeprosić jej. Może być sytuacja inna, kiedy dana osoba żyje, ale świadomi jesteśmy tego, że nasze przeprosiny, czy chęć powrotu do tego momentu sprzedzenia tej osoby może wywołać jeszcze większy zamęt. Myślę, że to naprawdę dużej rozwagi y, potrzebuje y, ten krok i myślę, że takiego też y, przewodnictwa duchowego. Więc tu chyba warto y, przy tym kroku wesprzeć się y, opie y, opinią opiekuna duchowego czy spowiednią. W kroku dziesiątym to jest krok, który często nazywany jest rachunkiem sumienia. Prowadzimy nadal systematycznie obrachunek moralny z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Czasami można ten krok nazwać koncepcją natychmiast. Czyli przyzwyczajamy się do tego, że robimy codzienny rachunek sumienia. Pod koniec dnia robimy rachunek sumienia i od razu na bieżąco wyłapujemy to, co było nieprawidłowe w naszym działaniu. Czy kogoś właśnie nie sprzywdziliśmy, czy nie mamy jakichś długów w relacjach, z ludźmi, z którymi na co dzień się stykamy. Dlaczego to jest ważny krok? Ponieważ e, jeśli natychmiast zareagujemy, pozwoli nam to uchronić się od wejścia z powrotem na stare trybu grzechu i tego życia z problemami. Krok jedenasty. Dążyliśmy poprzez modlitwę i naszą medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile go pojmujemy, prosząc jednocześnie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia. To jest krok, który zwraca szczególną uwagę na medytację i na modlitwę. Wiąże się oczywiście z krokiem poprzednim, gdzie mówiliśmy o rachunku sumienia, ale ta też uczy nas ten rachunek sumienia w poprzednim kroku pozwala nam na kształtowanie prawdziwego, dojrzałego sumienia, które z kolei pozwala nam reagować na nasze niewłaściwe zachowania i daje nam pewność tego, że właśnie tylko Panu Bogu Możemy odnaleźć siłę na to, by podnieść się z naszego kolejnego upadku. A krok dwunasty, wieńczący całość warsztatów. przebudzeniu duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. No i cóż, takim podsumowaniem tego kroku jest chyba moje wystąpienie tutaj dzisiaj. To jest właśnie to, co powiedziałam, że chyba dojrzałam do tego, że mogę już coś więcej mówić od siebie. Tak, słuchajcie, dlatego, że jeśli coś dobrego nas spotkało, nie możemy tego zatrzymywać dla siebie. Po prostu nie możemy, musimy o tym głośno i otwarcie mówić, rozglądać się wokół, znajdować ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, nie, bój, nie bać się podejść, nie bać się zapytać. Jeśli nie umiem znaleźć odpowiedzi na ich bolączki i problemy, zawsze mogę ich wspomnieć pamięcią modlitewną albo skierować do właściwej, powołanej osoby, która mogłaby w danym przypadku pomóc. Tak bym powiedziała w skrócie... O tych krokach. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, dlatego że nie zachęciłam do Was wtedy do uczestnictwa w tych warsztatach. To jest takie liźnięcie tematu. Liczę, że ta prezentacja, ta wypowiedź pomoże Wam podjąć decyzję o wstąpieniu i podjęciu programu warsztatów 12 kroków. Przypomnę, że rozpoczęła się grupa, w tej chwili rozpoczyna się 11 grupa warsztatowa kroków. Informacje są na naszej stronie internetowej. Tu jeszcze tylko powiem że na stronie sycharowskiej są e, umieszczone wymagania dla uczestników sycharowskich warsztatów, czyli sycharowskie warsztaty 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Charyzmatem Wspólnoty Sychar wypełniać swoje życiowe powołanie. Tu bardzo istotna rzecz, osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach. Po to, żebyśmy mogli być bardziej otwarci nie obawiać się oceny e, współmarzonka e, zalecane jest e, uczestnictwo w warsztatach w dwóch różnych grupach. Każdy uczestnik warsztatu rozpoczyna warsztat po przerobieniu testu kwestionariusza i omówieniu jego punktu w ramach indywidualnej rozmowy z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat. Źródło, właśnie powiedziałam o źródre, e, jest to fragment ze strony e, 12.org. E, w naszym lubelskim ognisku Warsztaty odbywają się to od grupy 10-12 osobowe. prowadzącym jest osoba, która należy do grupy liderów i moderatorów WTM Sychar i która posiada doświadczenie pracy w własnych warsztatach, czyli przerobiła już te yy, kroki. Zajęcia odbywają się zwykle jeden raz w tygodniu. Czasami są grupy, które przerabiają raz na dwa tygodnie, ale to, to nie do końca chyba jest dobre, bo jednak yy, odleka się to odrabianie pracy domowej. Pamiętam, że czasami jak mieliśmy dłuższe przerwy na naszych warsztatach, to to, to, to chyba nie było dobre. Zajęcia odbywają się w salce w podziemiach Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ulicy Bursztynowej 20. Funkcjonują też warsztaty internetowe, bo te o których mówię to są warsztaty stacjonarne, ale to o nich po mojej wypowiedzi może coś... Ksiądz coś dopowie? Słuchajcie, nasza grupa... Warsztat... bo tu już właśnie dojdę do podsumowania za ostatnie rzeczy. Co dały mi kroki. Ja bym wiele rzeczy potwierdziła tego, co powiedziała Kalszka. Problemy, które miałam wcale nie zginęły w moim małżeństwie. Natomiast nauczyłam się spoglądać trochę inaczej na to. Nauczyłam się być bardziej spokojna i mieć zapaniać nad emocjami. Ja nie mówię, że ja już to wszystko opanowałam. Ale jeśli ktoś mnie znał wcześniej, to rzeczywiście wykonałam tu kawałek dobrej roboty. Wiem, że nie mam wpływu na życie drugiej osoby, ale mam wpływ na swoje życie. Ja właśnie zmieniłam swoje życie po tych warsztatach. Nie przywiązuję już takiej wagi do tego, co mnie spotyka i to, co bardzo bolało wcześniej. To teraz też boli, ale jestem w stanie już po jakimś czasie do, do tego problemu wrócić, czy nie wracać i funkcjonować. Po prostu nie, nie zadręczać się. Ale to, co powiedziałam o piątym kroku, to był rzeczywiście krok najcięższy do przejścia. Najcięższy, ale każdemu bym radziła nie poprzestawać, nie umykać, nie tchórzyć przed przejściem tego kroku. Dlatego, że po moim doświadczeniu, jakie przeszłam, powiem uczciwie, że to było dla mnie naprawdę totalne oczyszczenie. Dopiero po tym kroku tak naprawdę zrozumiałam, jak wiele już mi te warsztaty dały. I jeszcze jedna ważna rzecz, te warsztaty zdecydowanie poprawiły moją relację z Panem Bogiem. Zmieniłam styl mojej rozmowy, modlitwy, bo to nie zawsze jest modlitwa, czasami rozmowa, czyli nie regułkami, rzadko już się modlę modlitwą taką regularną. Naprawdę dziwię się nawet sama sobie, jak wiele czasu potrafię znaleźć na, na czas dla Pana Boga. Mam trochę zajęć, a mimo wszystko potrafię naprawdę znaleźć czas na to, żeby zacząć dzień odczytań na dany dzień, przez chwilę je rozważyć i w ciągu dnia też jeszcze, nie na zasadzie jeszcze powiem, że szukam tego na siłę. ja po prostu tego już teraz potrzebuję i te warsztaty to mi dały. Kochani, na koniec umieściłam w tej prezentacji fragment modlitwy, którą zaczynamy spotkania warsztatowe i kończymy. Fragment modlitwy, w której źródła podają, że pochodzą od cesarza Marka Aureliusza. I może zakończymy ten temat właśnie tą modlitwą. Tak, a przepraszam ksiądz. A to po dość komentarza takiego może do tego tematu, ale nie tylko. Że nie wystarczy zapisać się do syfaru, żeby się poprawiło, że było dobrze. Przeczytam fragment świadectwa. Kasi, który jest umieszczony w tej książce, to jest nie tylko świadectwo autorki, ale też umieściła świadectwo innych osób psycharki. Zaczęłam pogłębiać swoje życie duchowe. Rozpoczęłam również terapię indywidualną jako BDA, dzięki której poznałam lepiej siebie. Przepracowałam trudne wydarzenia z dzieciństwa i zaczęłam pracę nad wadami mojego charakteru, które w znacznym stopniu doprowadziły do kryzysu w moim małżeństwie i, jak się okazało, uniemożliwiały mężowi bycie szczęśliwym ze mną w związku. Właśnie. Więc chodzi o co? Chodzi o to, żeby podjąć pracę nad sobą. I zasadniczo ta praca ma być na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie duchowej, czyli chodzi o nawracanie się i na płaszczyźnie tej, o której mówią kroki, czyli pracy nad swoim wnętrzem, nad swoją poranioną naturą i nad swoimi wadami charakteru. I 12 kroków jest doskonałe narzędziem do tego, jakbym miał dodać coś osobiście od siebie. To wbrew pozorom być może, ja nie wyrosłem wcale w cieplarnianych warunkach. I zanim przyszedłem, bo sam też przed 12 kroków, byłem przekonany, że wszystko wiem o moim domu i o mojej rodzinie, pochodzenia dalej. Natomiast tam na 12 krokach okazało się, że to tak do mnie rzeczy, których sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, a które w zasadzie są oczywiste dzisiaj. Ale właśnie w było się znaleźć na 12 krok, żeby to zobaczyć. Amen. Amen. To modlitwa, tak? Myślę, że tak. Bo przecież powody Aby się z tym, czego nie zmienić. Odwagi, aby to, co mogę zmienić. I mam wrażenie.